Cześć, ona solo odsłona kolejna, dawno nie było, ale cóż, wreszcie znalazła się jakaś konkretna rzecz, o której mógłbym powiedzieć sol solowo i jest to, jak zapewne już zgadliście w pominiaturce dzisiejszego odcinka, jest to zawartość hardego pudła komiksów od wydawnictwa Materia Comics, po które sobie sięgnąłem jakiś czas temu. Dość długo się naczekałem, nie ukrywam, ponieważ przesyłka od momentu złożenia zamówienia do momentu wpadnięcia w moje ręce m, trwała no, miesiąc, ale w końcu się udało. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co w hardym pudle komiksów się znalazło i od razu tutaj uprzedzę, ponieważ jako, że spodziewacie się zapewne jakichś tam śmieszków na ten temat, ponieważ a, Tymczyński, Lewak i tak dalej, a to są komiksy zdecydowanie mocno, z mocnym wydźwiękiem prawicowym, to tutaj prawdopodobnie muszę was zawieść, ponieważ starałem się naprawdę bardzo mocno podejść do tego, co harde pudło komiksów zaoferowało. Mm, rzetelnie, co zapewne i tak zostanie mi wytknięte, że do końca mi się nie udało i do tego się jak najbardziej już teraz przyznaję, ale jednak starałem się jak najbardziej mocno podejść do tego tematu mm, z, ze świeżością, z otwartym umysłem itd. Tak to co mogę powiedzieć o hardym pudle komiksów na sam początek bardzo fajny zapakowana przesyłka. Tutaj nie mogę absolutnie nic zarzucić. W środku były cztery plakaty, które zostały zabezpieczone w odpowiedni sposób. Komiksy również jak najbardziej zabezpieczone. Nic tutaj nie miało prawa się potłuc i przyznaję się uczciwie jedna z zdecydowanie najfajniej zapakowanych rzeczy jakie ostatnimi czasy dostałem. Więc tutaj już jest pewien plus. Jeżeli chodzi o samą zawartość, to tak jak już wspomniałem, mamy cztery plakaty z taką piąchą przebijającą tęczę na niebieskim tle. Tutaj jest to, to grafika, która odbiła się bardzo szerokim echem zarówno w środowiskach z lewej strony, jak i z prawej strony. Jedni ją bardzo chwalili, drudzy ją wręcz przeciwnie, krytykowali ze wszystkich sił. Ja tutaj może nie będę się odnosił do tego tematu jakoś szczególnie mocno. Powiem tylko tak w ramach ciekawostki, że no... Plakaty to jest ta rzecz, ta część hardego pudła komiksów, które tak jak kiedyś w takim troszeczkę żartobliwym tonie deklarowałem, no pozbyłem się tego bardzo szybko. Nie jest to rzecz, którą z jakiegoś powodu chciałbym trzymać w domu, ale z komiksami jest, co ciekawe, zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o zawartość pudła, tą komiksową, to tutaj powiem tak. Harde pudło komiksów, to które ja kupiłem, z tego co widziałem tam na stronie wydawnictwa Materia Komiks, zawartość tych pudeł jest mm, zmienna, płynna w zależności od tego jaki wariant się wybierze. Ja wziąłem ten absolutnie podstawowy, w środku jest 8 komiksów. i Jest to Jan Hardy zeszyt zerowy, zeszyt pierwszy, zeszyt drugi, zeszyt czwarty, Rota 21 zeszyt drugi oraz Ognik zeszyt pierwszy. Nie wiem, czy to nie jest one shot, czy, czy początek jakiejś serii. Tutaj przyznam się szczerze, jakiegoś mocnego researchu nie robiłem na ten temat. I jeżeli teraz się zastanawiacie, e, dlaczego wymieniłem 6 tytułów, a według deklaracji e, na stronie internetowej e, harde pudło komiksów miało zawierać komiksów 8, to tutaj już śpieszę z wyjaśnieniami. <śmiech> Mianowicie jedne, jednego z, z, z komiksów, które... Znalazły, znalazły się w hardym pudle. Dostajemy trzy sztuki. Z jakiegoś powodu Jan hardy zeszedł zerowy. Dostajemy dwie kopie wariantu pierwszego, na, na okładce którego jest to samo co na plakacie, czyli ta wiel, wielka piącha przebijająca plansze, tęczę. Natomiast dostajemy też jeszcze jedną sztukę wariantu B. I tutaj muszę przyznać bardzo fajna rzecz. Tylne strony okładki obu wariantów tworzą jedną grafikę, a ponieważ nie ukrywałem tego nigdy, jeśli chodzi o artystyczne umiejętności Jakuba Kiusa, to tutaj absolutnie nie mam nic do zarzucenia. Ten facet ma naprawdę potężną parę w łapach i świetnie potrafi rozrysować niektóre rzeczy. Na jego grafiki mogę patrzeć jak najbardziej godzinami, o ile oczywiście nie skręcają w jakieś tam rejony fabularne, do których no jednak, jakby to powiedzieć, które są już dla mnie sporą przesadą. Generalnie, jeśli chodzi o ideologię w komiksie, o tą tematykę, to mm, może nie, nie wszyscy mi uwierzą w to, co teraz powiem, ale ja strasznie nie lubię skrajności, pomimo tego, że mam takie poglądy, jakie mam i one skręcają w pewnym, oczywistym kierunku. E, określenie lewak słyszałem w stosunku do siebie już niejednokrotnie, Jakoś mnie to nie rusza szczególnie mocno, ale tak naprawdę nie jestem osobą, która, nie wiem, paliłaby na stosie komiksy z wydawnictwa Czarna Materia, tylko za to, że istnieją. Ale też, nie wiem, na przykład na półkach nie znajdzie się u mnie pełnej kolekcji likwidatora czy coś w ten deseń. Więc starałem się jak najbardziej podejść do tematu na świeżo. I tutaj przejdę do Jana Hardego, ponieważ jest to seria, której mamy zdecydowanie najwięcej odsłon w hardym pudle komiksów i nie ukrywam, że zastanawiałem się bardzo mocno nad tym, jaka jest logika w dorzuceniu tylu, tylu zeszytów do, do hardego pudła, które absolutnie nie są kompletem, ponieważ tak jak już wspomniałem, jest zeszyt zerowy, jest zeszyt pierwszy, drugi i czwarty. Jako ciekawostkę muszę dopowiedzieć, że w trakcie lektury dopiero okazało się, że Dwa pierwsze zeszyty, o których wspomniałem, to jest część jednej serii, natomiast dwa kolejne, czyli drugi i czwarty, to jest część innej serii. To dopiero wyszło w pewnym momencie, gdy czytałem te komiksy i dlatego powiem szczerze, że moja ocena co do doboru rzeczy Hardego Pudła jest w pewnym momencie taka jakby bardzo mocno ambiwalentna. Mi się wydaje, że Harde Pudło komiksów jest stworzone troszeczkę bez jakiegoś pomysłu większego, tak jakby autor po prostu wrzucał tam rzeczy, które mu najmocniej zalegają bez jakiegoś e, konkretnego mm, pomysłu. Na to wydaje mi się, że dużo lepszym e, wyjściem w tej sytuacji byłoby, gdyby zamiast czterech losowo rzuconych zeszytów Jana Hardego była na przykład kompletna pierwsza miniseria, która z tego co wyczytałem, tam jakiś tam minimalny research sobie zrobiłem, właśnie składała się z czterech zeszytów. E, sam Komiks, no, nie ma co ukrywać, on właśnie tematycznie mocno skręca w te prawe strony i e, gdyby nie pewne tam jakieś drobne niuanse, o których zaraz powiem, to naprawdę, powiem szczerze, czytałoby mi się to całkiem nieźle, ponieważ historia jest e, opowiedziana w, dość sprawnie, ma swój sens, jest osadzona w pewnych konkretnych kontekstach. Świat przedstawiony mi się jak najbardziej podoba, oczywiście zdecydowanie najmocniej pod kątem graficznym, ale no po prostu są pewne momenty. W Janie Hardem, jak i w innych komiksach, które znajdują się, weszły w skład Hardego Pudła, no w których... No, jest to dla mnie już po prostu za, za dużo, jeśli chodzi o mm, szerzenie albo może nie szerzenie, lepszym słowem byłoby pokazywanie swoich własnych poglądów, swoich własnych ideologii, który, z którymi oczywiście możemy się zgadzać, nie musimy się zgadzać, tylko no, tak jak już wspomniałem wcześniej, tak jak na przykład likwidator prze, przesadza w zdecydowanie w jedną stronę, to Jan Hardy idzie zdecydowanie za mocno w drugą stronę i nie jest to rzecz, która by mi się jakoś szczególnie mocno podobała. Gdyby nie było właśnie tak wielu tych trendów, które są no, dość typowe, dla mnie są wręcz momentami dość niesmaczne, dla tej właśnie yy, ideologii, którą przedstawia tutaj nasz yy, nam twórca, którym jest Jakub Kius, yy, to czytałoby mi się to po prostu całkiem nieźle. Bo historia ma sens, yy, pomimo tego, że w pewnych momentach nie ukrywam, że musiałem się ratować yy, informacjami znalezionymi w internecie. No zresztą nie miałem innego wyjścia, skoro yy, w skład hardego pudła wchodzą po prostu losowe komiksy, które trzeba sobie jakoś samemu poukładać i jeżeli chce się pełen ogląd sytuacji, to trzeba dokupić to, dokupić tamto. Nie wszystkie rzeczy są dostępne. E, przynajmniej na tyle, na ile, na ile sprawdzałem. Mm, no ale tak jak, tak jak mówię, pewne rzeczy w, w większości zeszytów jak najbardziej rozumiałem. E, w, jednym z, w jednym z komiksów bodajże właśnie w numerze zerowym, nie? To nie był numer zerowy, chyba jednak numer pierwszy Jana Hardego. Tak, tam są w, pe, w pewnym momencie dodane biogramy, czy to właśnie Jana Hardego, czy to Iskry, czy innych bohaterów, też idzie to wyciągnąć z kontekstu. No ale właśnie, tak jak mówię, są takie momenty, w których jest zdecydowanie zbyt gruba przesada i tutaj na przykład podam przykład z antologii Rota. Rota 27, zeszyt 2 ponieważ ten zeszyt to jest zbiór pasków komiksowych, które ukazywały się w w magazynie, w gazecie, nie wiem, co to jest, dokładnie Polska niepodległa. Yy, I także w innych miejscach. I tutaj na przykład mamy historię o Tęczozilli, przy czym Tęczozilla jest tylko w tytule tego komiksu, natomiast sama rzecz opowiada o, przepraszam, tutaj yy, muszę to powiedzieć wprost Geozilli. I mamy tutaj do czynienia z historią o potworze, który żyga tęczą i zaraża po prostu biedne dzieci bardzo dziwnymi ideologiami i to nie jest rzecz, którą polecałbym jako, nie wiem, adekwatne do publikacji. Natomiast, no wiadomo, z pewnością jest duża ilość osób, którym takie rzeczy się jak najbardziej podobają, pasują i, no cóż, trzeba, musimy, sobie, musimy jakoś, jakoś z tym żyć wszyscy. To jeśli chodzi o e, zawartość tego e, całego hardego pudła komiksów, to jako rzecz, którą zdecydowanie najmocniej bym polecił i chyba jedyną rzecz, którą tak naprawdę bardzo mocno bym polecił, którą tam znalazłem, jest ten pojedynczy zeszycik o Ogniku. Tutaj jest ksicho ciemny hardy bohater, Ognik projekt VAR. Takie, tak brzmi pełen tytuł. To jest rzecz, która zamyka się w jednym którą no, mniej więcej zamyka się, zamyka się w tym jednym e, zeszycie, aczkolwiek tutaj na przykład mamy zapowiedź kolejnego, w którym pojawi się Jan Hardy, gdzieś tam jest jakaś kolejna zapowiedź jeszcze innych dalszych projektów tutaj nie jestem do końca pewien, czy te dalsze projekty w ogóle się uka ukażą, ponieważ większość komiksów wchodzących w skład Hardego Pudła ukazała się w latach 2014 oraz 2017. Od tego czasu z tego co udało mi się ustalić raczej Jakub Kiusz jakoś szczególnie mocno nie działa, może, prawda, może zbiera siły, może zajmuje się innymi projektami niemniej wydawnictwo Materia komiks mocno wyhamowało od tego czasu ale ten ognik jest takim fajnym komiksem, który czytało mi się dobrze oglądało się nawet jeszcze lepiej tutaj nie było aż tak dużo tych rzeczy które mnie ideologicznie by odpychały, ale no po prostu fajna taka nawalanka, bardzo mi się podoba to jak Jakub Kius rysuje to już wspomniałem troszeczkę wcześniej, ale właśnie w ogniku jest. Najwięcej takich fajnych, udanych plansz w innych komisach Też jest ich, ich dospo, dość sporo. Wydaje mi się, że gdyby e, całe to uniwersum e, jano hardowo, ognikowo, rotowe i tam konstruktowe również, ponieważ wiele tytułów wchodzi w skład tego całego wielkiego wymyślnego świata. Gdyby nie wiem, siedział nad tym inny scenarzysta, albo przynajmniej znalazłby się ktoś, kto trochę by temperował zapędy twórcy, to myślę, że zdecydowanie byłaby to rzecz, którą z czystym sumieniem bym polecił jako dość nietypowa publikacja, ale jednak dająca się czytać. W chwili obecnej o komiksach z materii komiks, które znalazłem w hardym pudle, mogę powiedzieć, że na pewno są ładnie narysowane, na pewno są ładnie wydane. Niekoniecznie podoba mi się to, jaka losowość jest przy doborze tytułów, które można znaleźć w tym pudle. No ale są to rzeczy, które z pewnością znajdą swoich odbiorców, wiele, wiele osób zaciekawią. Niekoniecznie trzeba się zgadzać z tym, co tam, co, co, w tych poszczególnych rzeczy znajdziemy. W pewnych przypadkach wręcz nawet wydaje mi się, że nie można się zgadzać z zaprezentowanymi treściami, ale ogólnie jakoś szczególnie mocno zawiedziony e, tym, że sięgnąłem po harde pudło komiksów, nie jestem. I prawdę powiedziawszy, pewnie jesteście zdziwieni tym faktem, a tymczasem kilka rzeczy tutaj jak najbardziej. Można polecić i cóż, nie ma co palić, nie ma co targać, komiksy są, dla, komiksy są dla osób o każdych poglądach, po prostu niekoniecznie trzeba po nie sięgać i z, takim myślę, nastawię, z taką myślą końcową was już zostawię, Hona solo odsłona kolejna dobiega końca, jeżeli macie swoje przemyślenia na temat komiksów z Materia Comics. Też sięgnęliście po harde pudło komiksów, ewentualnie kupowaliście te zeszyty, gdy były w Empiku swego czasu, to daje się znać, co sądzicie na ich temat. E, Hej tu w moją stronę proszę jakoś szczególnie mocno nie kierować, albo przynajmniej nie przeklinać. Ja starałem się naprawdę podejść do hardego pudła komiksów z otwartym umysłem i sami ocencie, czy mi się udało. Natomiast za uwagę dziękuję i myślę, że Kolejny, kolejną solówkę usłyszycie dużo szybciej, może nawet Andrzej się wreszcie jakoś udzieli. Więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia, cześć.